Wielki wiek, najdłuższe stulecie, wiek pary i elektryczności, nawet najcudowniejszy wiek. Natemiana zasłużyło sobie XIX stulecie. Przyjmuje się w historii powszechnej, że rozpoczęło się wraz z wybuchem rewolucji francuskiej w 1789 roku, a zakończyło w 1914 roku rozpoczęciem I wojny światowej. W dziejach Polski wyznaczają go jednak rok 1795, rok ostatniego rozbioru Rzeczpospolitej i rok 1918 odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla naszego kraju, który przestał istnieć na mapie Europy, było to jednak stulecie zniewolenia. To czas, kiedy karty na politycznej mapie kontynentu rozdawały trzy imperia – Rosja, Austria i Prusy. I dokonywał się w oświeconej Europie wielki postęp, niespotykany dotychczas rozwój nauki i techniki, którego symbolem stały się parowce, kolej żelazna, pierwsze samochody, telegraf, telefon także przemiany społeczne, mentalne, nowe idee i prądy polityczne. Wreszcie Belle Époque, okres rozkwitu i spokoju od zakończenia wojny francusko-pruskiej w 1871 roku do wybuchu I wojny światowej. W najbliższych spotkaniach cyklu Historia Żywa proponujemy Państwu podróż w przeszłość, właśnie do wieku XIX. Ale dlaczego na ziemię polskie?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 Panie profesorze, jako się rzekło w najbliższych spotkaniach cyklu Historia Żywa, proponujemy państwu naszym słuchaczom podróż w przeszłość do wieku XIX na ziemię polskie, kiedy Polska była w niewoli, a kiedy Europą władały trzy imperia, Rosja, Austria i Prusy. Dlaczego zaproponował pan profesor powrót właśnie do wieku XIX, wieku naszego zniewolenia, by dokładnie prześledzić wydarzenia tego czasu w naszych dziejach? Z jednej strony powodem są niezwykłe zmiany, które można jednym słowem oddać cywilizacyjne. One przeorały rzeczywistość społeczną, demografię w tym długim wieku XIX, obraz życia ludzi na ziemiach polskich i w Europie szerzej zmienił się w sposób także nieporównywalny z przemianami w poprzednich wiekach. Ale jednocześnie jest to także czas Politycznie bardzo ważny i niezwykle trudny dla Polski, bo przecież jest to czas walki o niepodległość. Za chwilę będziemy się zastanawiali na ile jest to czas bez własnego państwa, bo tutaj można kilka argumentów w sporze o to czy rzeczywiście Polska była całkowicie wtedy pozbawiona państwowości, można przytoczyć, ale na pewno był to cały okres, niezależnie od tego, kiedy zaczniemy ów długi wiek XIX, jest wypełniony różnymi formami walki o niepodległość, pracy na rzecz niepodległości, która albo jest zagrożona, albo utracona, albo na ostatniej prostej, używając sportowego języka, to znaczy do odbudowania własnego suwerennego państwa, drugiej Rzeczpospolitej. A więc w skrócie czas między pierwszą a drugą Rzeczpospolitą. No ale jest jeszcze trzeci powód. Olbrzymia rola, jaką w tym okresie odgrywa kultura polska, bo przecież rozkwita wielka kultura romantyczna, a bez niej trudno wyobrazić sobie polskość. Nawet tę dzisiejszą niektórzy spierając się z nią wzywają w roku 2021 żeby już tych Mickiewiczów że użyję sformułowania pewnego bardzo niemądrego aktora który lubi się wypowiadać na tematy publiczne żeby już tych Mickiewiczów przestać uczyć oczywiście można i takie stanowisko zająć ale niewątpliwie bez tych w cudzysłowie Mickiewiczów słowackich bez pana Tadeusza, bez dziadów bez genialnych wierszy mistrza Juliusza bez nieboskiej komedii Krasieńskiego i również bez tego, co w jakiejś mierze jest kontynuacją, w jakiejś reakcją na wielkie wyzwanie, jakie kulturze polskiej rzucił romantyzm. To jest pozytywistyczna literatura od Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Elizę Orzeszkową, zresztą bohaterów naszych wcześniejszych indywidualnych audycji. Niemniej trudno chyba spierać się nawet z tym stwierdzeniem, że wiek XIX, długi wiek XIX, zredefiniował kulturę polską i zostawił ślad, który daje się odczytać, który jest wyraźny nawet w XXI wieku, nawet w tych sporach, o których przed chwilą wspomniałem. Czwarty i ostatni powód, o którym chciałem wspomnieć, mianowicie wiek XIX to jest pierwszy wiek umiędzynarodowienia, nie tylko sprawy polskie. Ale to jest także czas umiędzynarodowienia, czy zgrabniej globalizacji polskości. Dlatego, że to czas nie tylko wielkiej emigracji, która owocuje najwyższymi wzlotami kultury, tej emigracji elitarnej, ale to jest także czas masowej emigracji zarobkowej, która sprawi, zwłaszcza w końcowej części wieku XIX, że może nawet do 20% Mieszkańców ziem, które nazywamy etnicznie polskimi, wyjeżdża za granicę, czasem daleko w świat, do Stanów Zjednoczonych, do Brazylii, czy trochę bliżej do Niemiec, do Francji, i pozostają tam kolejne pokolenia, tworząc zjawisko tak ważne dla nas dzisiaj, to znaczy zjawisko Polonii. A naturalnie prześladowania, które dotykały Polskość pod zaborami, sprawiają, że również Polacy nie dobrowolnie, ale przymusowo znajdują się w miejscach tak egzotycznych jak Jakucja, Harbin w Morza Chińskiego. To wszystko składa się znów na niezwykły fenomen poszerzenia polskości w takim wymiarze geograficznym. Można by tych powodów, przyczyn wymieniać jeszcze bardzo dużo, ale po prostu będziemy o tym rozmawiali w ciągu naszych audycji. Mam nadzieję, że nie będziecie się Państwo nudzili. Płynie rzeka wąwozem jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła.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 Bo źródło, bo źródło wciąż bije. Użył pan profesor słowa spór w kontekście tego, czy Polska była bez własnej państwowości, czy jej nie było w XIX wieku. Dlaczego spór? No przecież na mapie Europy nas nie było, a państwa rozbiorowe zadbały o to, aby jeszcze podpisać dokument, aby nie było nas na zawsze na tej mapie. Tak, bardzo się cieszę z przypomnienia przez Panią tego bardzo smutnego dokumentu i wartego pamięci. To jest oczywiście konwencja petersburska podpisana w styczniu 1797 roku, półtora roku po dokonanych rozbiorach sygnatariusze, czyli trzy mocarstwa rozbiorowe, Rosja, Prusy i Imperium Habsburgów zobowiązały się, że Polska zostanie na zawsze wymazana z mapy i nigdy nie będzie przywrócone jej imię. I to myślę jest właśnie bardzo dobrym punktem wyjścia nie tylko do tego, by zadumać się nad celami polityki zaborców i tym zagrożeniem, które stanęło przed polskością. Na progu kalendarzowego można powiedzieć wieku XIX ale także żebyśmy Zastanowili się jak to, czy rzeczywiście nie było już imienia Polska na mapie później, aż do II Rzeczpospolitej. Odpowiedź brzmi nie. Już bowiem w roku 1815, czyli 18 lat po konwencji petersburskiej, z inicjatywy cara Rosji Aleksandra I przecież pojawi się na mapie twór pod jednoznacznie brzmiącą nazwą Królestwo Polskie. Na mapach będzie na nich figurowało przez następnych 50 lat Choć faktycznie jako autonomiczne ciało obok Imperium Rosyjskiego będzie funkcjonowało tylko przez lat 16 do klęski powstania listopadowego. To oczywiście był niewielki kadłubek państwowy, 130 tysięcy kilometrów kwadratowych niespełna w porównaniu z 733 tysiącami kilometrów kwadratowych przed przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, Ale jednak to państwo było. Miało polski sejm, polski senat, miało polskie prawo, miało nawet polską armię i stworzyło szereg polskich instytucji bardzo ważnych dla trwania i rozwoju naszego społeczeństwa, naszej gospodarki, naszej kultury. A więc była jakaś nawet forma państwowości, choć nie suwerenna. I to właśnie jest Przyczynek do tego sporu, od kiedy możemy mówić o braku własnego państwa, bo przecież można mieć państwo, które nazywa się Polska i można nie czuć się w nim jak u siebie w domu. To doświadczenie przecież w dużym stopniu naznaczyło historię Polski w wieku XVIII, kiedy Rzeczpospolita była na mapie. Cóż z tego, skoro od 1717 roku, od czasu tzw. Sejmu Niemego Rządzili w Rzeczpospolitej ambasadorowie kolejnych władców w Petersburgu, czy władczy nie raczej, bo częściej to były kobiety. Polska suwerenność była fikcją. No niemal początku wieku XVIII, przez y, także wiele dekad wieku XVIII, stacjonowały na terenie Rzeczpospolitej wojska rosyjskie, formalnie jako wojska sojusznicze, ale faktycznie wspierające ambasadora rosyjskiego kwestia własnej państwowości jest nieco bardziej złożona niż ta sztywna granica roku 1795. Przedtem była Polska, a potem jej nie było, jakby sugerowała. Otóż to powiedział pan profesor o Królestwie Polskim powołanym przez Rosję. Rozumiem, że do tego sporu o państwowość Polski w XIX wieku. Nie włącza pan Księstwa Warszawskiego utworzonego z kolei wcześniej przez Napoleona. Oczywiście dziękuję za tę podpowiedź czy przypomnienie, całkiem świadomie wspomniałem tylko Królestwo Polskie, ponieważ nawiązywałem do stwierdzenia pani redaktor, że Polski nie było na mapie w wieku XIX. No, pojęcie Królestwo Polskie zostało przywrócone już w roku 1815, natomiast Księstwo Warszawskie było niewątpliwie w większym stopniu państwem polskim, choć mniejszym terytorialnie, ale więcej chyba serca wkładali i nadziei ten twór państwowy powołany decyzją Napoleona po jego zwycięskiej wojnie z Rosją i Prusami przede wszystkim w latach 1806 7 Wkładali polscy mieszkańcy, obywatele, ci którzy czuli się gospodarzami tego spłachetka ziemi dawnej Rzeczpospolitej, bo mieli nadzieję, że z tego może wyrosnąć w przyszłości i to niedalekiej z powrotem Wielka Rzeczpospolita u boku Napoleona, a więc Księstwo Warszawskie niewątpliwie było zalążkiem państwowości polskiej który niestety nie rozwinął się wbrew nadziejom swoich przede wszystkim żołnierzy, którzy tak hojnie krwią własną płacili za te nadzieje odnowy państwa polskiego u boku Napoleona. Ale Księstwo Warszawskie jest bezspornie pierwszym w XIX wieku tworem państwowym, który kontynuuje nadzieje polityczne Polaków i w jakiejś mierze zapewnia możliwość tworzenia polskich instytucji. Nie jest jednakże ani Księstwo, ani Królestwo Polskie, samotną, czy dwiema samotnymi wyspami na oceanie zniewolenia Polski w XIX wieku, bo przecież taką rolę namiastki polskiej państwowości będzie odgrywała autonomia polska w Wielkim Księstwie Poznańskim pod zaborem pruskim trwająca co najmniej do roku 1830 i w jakiejś mierze odnawiana później w drugiej połowie lat 40. XIX wieku Oczywiście jest Rzeczpospolita Karkowska, utworzona także na Kongresie Wiedeńskim, co prawda jest pod kontrolą konsulów trzech państw zaborczych, ale jest formalnie maleńką na tysiąc kilometrów kwadratowych, ale państwowością polską, zlikwidowaną dopiero w roku 1847. No a potem mamy po dłuższej przerwie niestety autonomię galicyjską, rok 1866, trwający 50 lat czas, w którym udało się bardzo wiele instytucji pod zaborem austriackim, to prawda, ale kultywujących polskość, polskie tradycje, polską naukę, polskie aspiracje kulturalne, także polski system edukacyjny, udało się to wszystko stworzyć, a więc w takiej perspektywie musimy spojrzeć na bieg XIX jako czas nieustających zmagań, żeby poszerzać, wykorzystać te skrawki państwowości, walczyć o więcej i zbalansować te dążenia o odzyskanie dawnej, suwerennej Rzeczpospolitej. Wróćmy teraz do kalendarza, panie profesorze. Podróżujemy po wieku XIX. Według historii powszechnej wiek XIX rozpoczął się już w 1789 roku. Czy dlatego, że tak ogromnym, traumatycznym wstrząsem dla Europy, dla monarchów europejskich był wybuch rewolucji francuskiej właśnie w tym roku? Historycy, którzy tworzą nowsze syntezy dziejów w wieku XIX, zastanawiają się, od kiedy zaczynać ten swój tom. I rzeczywiście tradycyjnie przyjmowano moment wybuchu rewolucji francuskiej, lipiec roku 1789. Wielkie znaczenie Francji na mapie politycznej, kulturalnej, społecznej Europy Jednakże są tacy badacze, na przykład zwłaszcza anglosascy, którzy uważają, że bunt kolonii amerykańskich Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii jest początkiem tego nowego wieku, zwłaszcza kiedy Stany Zjednoczone stają się suwerennym państwem. Konstytucje, przypomnijmy, ogłosiły dopiero w roku 1780. Siódmy a więc niewiele przed rewolucją francuską, ale od roku 1776 od deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych także zmienia się układ sił w świecie, który by można pewnie niepoprawnie politycznie dzisiaj nazwać światem białego człowieka. Nie tylko zresztą białego, bo oczywiście dotyczyło to także czarnych niewolników anglosaskiej dominacji. Niewątpliwie powołanie nowego państwa, które tak zaważy na historii następnych dwóch i pół wieków, aż do dzisiaj, czyli Stanów Zjednoczonych, no, zmienia historię, a więc może to od Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych trzeba byłoby liczyć wiek XIX. Natomiast perspektywy szerzej, środkowo-wschodnioeuropejskiej, zmiany liczymy inaczej. W perspektywie traconej niepodległości, mówię traconej, a nie używam ostatecznie utraconej, bo ten moment ostatecznej utraty niepodległości jest częścią pewnego procesu, przeciwko któremu buntują się świadomi obywatele polscy. Czyli stąd u nas rok 1795 i każdy naród, każde państwo w Europie Środkowo-Wschodniej mogłoby wyznaczać, właśnie biorąc pod uwagę tę kategorię niepodległości, suwerenności, początek wieku XIX? Myślę, że słowo naród, którego użyła pani redaktor, jest także bardzo dobrym kluczem do refleksji nad znaczeniem wieku XIX i do pytania, Oto kiedy się ten wiek zaczyna, bo niewątpliwie wiek XIX jest wiekiem tworzenia się nowoczesnych narodów. Nie żeby wcześniej narody nie istniały w pewnej formule w niektórych wspólnotach europejskich datującej się od średniowiecza, innymi na pewno w polskiej także ale nowoczesny naród, czyli naród obejmujący wszystkie stany, nie tylko stan szlachecki w przypadku Polski, ale także te stany, które wcześniej nie były dopuszczone do praw politycznych, ani w związku z tym także do uczestnictwa w wyobrażonej, ale przecież jakże silnie przeżywanej wspólnocie narodowej. O... Panie profesorze, mieszczanie, chłopi? Otóż to. Będziemy mówili o Konstytucji 3 maja, która wraz z prawem o miastach poszerzyła to pojęcie narodu politycznego ze szlachty na mieszczaństwo i w pewnym sensie zapowiedziała dalszy kierunek tej ewolucji, biorąc pod opiekę prawną stan chłopski. Niemniej proces tworzenia nowoczesnego narodu nie jest tylko zjawiskiem polskim, choć w Polsce przebiega on ze szczególną intensywnością. Jak zobaczymy, to być może jeszcze jeden z powodów, dla których warto mówić o wieku XIX, Polski ruch narodowy, polska walka o przemianę narodu w nowoczesny i jednocześnie walka o to, aby ten naród uzyskał suwerenne państwo, wyznacza model dla innych wspólnot. Tą ścieżką rozwoju polskiego narodu, bardzo trudną, xix ścieżką prowadzącą przez walkę i przez pracę organiczną jednocześnie, ta droga będzie naśladowana, tą drogą pójdą Ukraińcy, tą drogą pójdą Litwini, ale przecież także przykład Polski będzie naśladowany przez ruch syjonistyczny, który doprowadzi ostatecznie do powołania państwa żydowskiego w Palestynie. Pierwsi inicjatorzy tego ruchu w drugiej połowie XIX wieku działali w bardzo dużym stopniu pod wpływem przykładu polskiego. Polski naród, jego walka o niepodległość odgrywa bez żadnej przesady, rolę kluczową dla historii narodów w ogóle. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa W najbliższych spotkaniach cyklu Historia Żywa proponujemy Państwu podróż w przeszłość, właśnie do wieku XIX. Czyli sytuacja zagrożenia, utraty niepodległości przez Polskę to jest istota tego czasu, ale przecież to jest także okres, kiedy do Polski napływa ideologia oświecenia. Jaki to ma wpływ na ten ogromny, kształtujący się naród, konstytuujący się naród w momencie zagrożenia, w momencie utraty niepodległości? Kapitalnie streszcza połączenie tych dwóch wyzwań, motywów kluczowych dla zrozumienia wieku XVIII i przejścia w wiek XIX w historii Polski, czyli sprawy walki o niepodległość i idei oświecenia, postać księdza Stanisława Konarskiego. Przypomnę, że ten urodzony na samym początku wieku XVIII. Pijar, członek oświeconego właśnie, przechodzącego przemiany w duchu oświecenia zakonu. W roku 1733, czyli jako człowiek młody, ale już dojrzały emocjonalnie, wykształcony w swoich podróżach również zagranicznych, sformułował jako pierwszy dojrzały program walki o niepodległość. Przypomnę, rok 1733 kiedy obce carskie wojska zostały wysłane do Rzeczpospolitej, żeby narzucić na tron wakujący po śmierci Augusta II Mocnego temu kandydatowi, którego chciała caryca Anna Iwanowna i jej partnerzy z Wiednia i z Berlina, a nie tego, którego chcieli wybrać obywatele polscy. Obywatele polscy i litewscy wybrali Stanisława Leszczyńskiego, natomiast caryca chciała kogoś innego, ostatecznie ten wybór padł na Augusta III, syna i kontynuatora Augusta II z dynastii Wettynów. Ta sytuacja otwartej, brutalnej ingerencji militarnej, która pokazała jasno, że Polacy nie są suwerenami we własnym domu, ale przychodzi obce wojsko i mówi, źleście zagłosowali, królem będzie ten, którego chcą obce dwory, a nie tego, którego wy chcecie. Ta sytuacja właśnie została doskonale uchwycona w listach anonima na czas bez królewia. Tak się nazywało to dzieło Konarskiego, pierwsze z wielkich dzieł jego publicystyki, dzieł poruszających wyobraźnię następnych dwóch, trzech pokoleń Polaków. Tam właśnie w tym dziele ksiądz Stanisław Konarski użył tego argumentu, gdzie się podzieje wasza wolność, zwracał się do szlachty, która upojona swoim liberum veto, jakby straciła instynkt państwowy, poczucie, że przecież ta wolność symbolizowana przez liberum veto może doprowadzić do osłabienia, a w końcu do zniszczenia własnego państwa. A zatem pytał ksiądz Konarski, gdzie się podzieje wasza wolność, kiedy nie będzie Rzeczpospolitej? A więc on wprowadził hasło niepodległości obok wolności indywidualnej, obywatelskiej, którą tak cieszyła się szlachta. Trzeba pomyśleć, i to coraz intensywniej wobec widocznego kryzysu tej suwerenności, trzeba pomyśleć o odzyskaniu niepodległości, o jej umocnieniu, o państwie trzeba pomyśleć, a nie tylko o sobie i swojej prywatnej wolności. Ten apel będzie towarzyszył odtąd stale kolejnym dziełom Konarskiego, włącznie z jego najważniejszym dziełem, kilkutomową rozprawą, która najpierw w odpisach, a potem wydrukowana, przekonała w końcu dużą część obywateli Rzeczpospolitej, że trzeba zgodzić się na reformę, umocnienie rządu, nie można niszczyć państwa w imię walk opozycji z królem, że trzeba przeprowadzić reformy, które pozwolą Rzeczpospolitej żyć dalej. I jednocześnie ten sam Stanisław Konarski nie poprzestał na, można powiedzieć, jałowych wypowiedziach publicystycznych, no bo każdy może głosić w Rzeczpospolitej poglądy, jakie chce, ale chodzi o to, żeby ukształtować odbiorców. Panie profesorze, światłych i wykształconych obywateli. Tak jest i właśnie nad tym zaczął pracować, kiedy nie udała się pierwsza polska walka o niepodległość. Konfederacja Dzikowska z 1734 roku przeciwko interwencji rosyjskiej, militarnej w życie polityczne Polski. Ta konfederacja, której służył swoim piórem i swoimi talentami dyplomatycznymi, również na emigracji ksiądz Konarski, zakończyła się przegraną po dwóch latach partyzantki. I wtedy ksiądz Konarski wraca do Polski i zaczyna reformować szkolnictwo swojego zakonu, a było to najpopularniejsze obok szkół jezuickich, miejsce edukacji młodzieży szlacheckiej i nie tylko, także niekiedy mieszczaństwa. Ta reforma szkół piarskich była pierwszym krokiem ku oświeconej, Publice, która rozumiałaby znaczenie słowa patriota, potrzebę modernizacji Rzeczpospolitej. Nie po to, żeby pogrzebać to, co było stare jako bezsensowne i głupie, ale żeby przeprowadzić tradycję Rzeczpospolitej w nowy świat. I wreszcie przychodzi ten chyba najbardziej wpływowy czyn księdza Konarskiego, czyli utworzenie kolegium Nobilium w roku 1740 szkoły, dla elit szlacheckich, która stała się kuźnią oświeconych elit Rzeczpospolitej drugiej połowy wieku XVIII. Ta elita będzie tworzyła nowy polski świat, o którego budowę będzie apelował monarcha, który oświeconą Polskę wyobraził sobie jako dzieło własnego życia. To oczywiście Stanisław August Poniatowski, jego wezwanie do Budowania nowego świata Polaków na samym początku jego panowania. Młodzi adepci szkół piarskich i kolegium nobilium będą potrafili porozumiewać się z nowoczesną Europą i w jej języku niejako wyrażać polskie interesy, przekazywać także tę wiedzę o potrzebie umacniania własnego państwa, armii, gospodarki, koniecznych także przemian w kulturze a zwłaszcza w edukacji, będą potrafili do tego przekonywać swoich współobywateli. To było właśnie dzieło Konarskiego, które przyniosło mu medal wybity na polecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z dumnym napisem Sapere Auzo. Czyli temu, temu który, który odważył się, odważył się być mądry. mądry. Tak, takim pięknym gestem, bo dużo mówił pan o Stanisławie Konarskim, panie profesorze, był także gest braci bibliofilów Andrzeja i Józefa Załuskiego w 1747 roku, czyli założenie przepięknej biblioteki publicznej Jednej z pierwszych w Europie, ale te piękne idee oświeceniowe zderzały się w Polsce, no właśnie, z trwającymi jeszcze polowaniami na czarownicę, z procesami o czary, a także z takim ugruntowanym w tej oświeconej Europie sądem, złą sławą naszego kraju, jako kraju zacofania, ciemnoty, nietolerancji, a to miałby być wynik dominacji Kościoła Katolickiego w życiu duchowym i politycznym Rzeczpospolitej. Jednoznaczne określenia. Jak na nie patrzeć? Sądzę, że najlepiej spojrzeć na fakty, Otóż warto istotnie przypomnieć wspaniałe dzieło braci Andrzeja i Józefa Załuskich. Notabene jeden z nich był biskupem. Byli przedstawicielami tego, podobno tak obciążającego swoimi ciemnymi ideami kościoła katolickiego. Tymczasem stworzyli jedną z pierwszych w Europie bibliotekę publiczną. British Museum Library otworzy swoje podwoje 12 lat później, w 1759 roku dopiero. Tymczasem już w roku 1747 w Warszawie biblioteka braci załuskich była dla publiczności otwarta dwa razy tygodniowo we wtorki i czwartki. Udostępniała swój imponujący zbiór 300 tysięcy książek chętnej publiczności. Ta sama biblioteka, poszerzona oczywiście jeszcze przez kolejnych kilkadziesiąt lat, stanie się ofiarą barbarzyńskiego aktu dokonanego na końcu wieku XVIII, to znaczy po upadku powstania Kościuszkowskiego, kiedy wojska feldmarszałka Suworowa, przysłanego przez Katarzynę, żeby ostatecznie zdławić Polskę, po wymordowaniu ludności Pragi, wschodniej dzielnicy Warszawy... Setkami sań będą wywozić i to dziedzictwo. Tak, wywiozły je w komplecie. 600 takich ogromnych sań, zwanych kibitkami, wyjechało do Petersburga z tym niezwykłym dziedzictwem kulturowym braci Załuskich. Tylko znikomą część z tego wielkiego skarbu kulturowego udało się odzyskać po roku 1921, po zwycięskiej wojnie Polski z bolszewikami w ramach umów traktatu ryskiego, który tę wojnę zakończył. Większość pozostała w Petersburgu jako zalążek cesarskiej biblioteki publicznej, czyli dzisiaj Biblioteki Uniwersytetu Petersburskiego. I warto także pozostając przy tym przykładzie powiedzieć, że biskup Józef Załuski, współtwórca tej biblioteki, przecież był dokładnie 20 lat po jej założeniu ofiarą wyjątkowo brutalnego posunięcia Katarzyny II, która nakazała porwanie swoim kozakom biskupa Załuskiego obok także hetmana Wacława Potockiego między innymi ze środka Warszawy i wywiezienie w głąb Rosji na wiele lat. Biskup krytykował politykę Katarzyny w polskim Senacie. Rzeczpospolita wciąż była formalnie suwerenna, tymczasem w środku jej stolicy Warszawy obce wojsko, kozacy, porywają polskiego biskupa. Katarzyna to kolejny kamyk do tego grudka stereotypu ciemna, zacofana, katolicka Polska versus oświecone monarchie dbające o tolerancję. Właśnie wtedy, czyli w roku 1767, nasiliła do maksimum kampanię oszczerczą wobec Rzeczpospolitej, której wykorzystywała opłacane przez nią pióra filozofów francuskich, w tym w szczególności Woltera, który pisał chętnie paszkwila na Polskę w tym duchu utrzymane. Kampanie, która miała pokazać, że Katarzyna próbuje wprowadzać w Rzeczpospolitej tolerancję, no ale niestety opiera się temu ciemny kościół katolicki. Jaka była rzeczywistość? Otóż rzeczywiście od XX lat XVIII wieku przedstawiciele wyznań niekatolickich, czyli protestanci i prawosławni nie zasiadali już w polskim Sejmie. Wcześniej oczywiście jak najbardziej Tyle tylko, że protestanci przecież mogli wyznawać swobodnie swoją wiarę, podobnie jak prawosławni, nikt im nie przeszkadzał. Pozbawieni byli tylko dostępu do najwyższych stanowisk politycznych. Tymczasem w Rosji no, jakiejkolwiek tolerancji dla nieprawosławnych, czyli dla wyznawców innych niż dominujące, panujące wyznanie, nie było mowy, ale czy tylko w Rosji? Przypomnijmy, że o takim statusie prawnym, jakim dysponowali innowiercy cieszący się pełną swobodą wyznania, choć niepełnymi prawami politycznymi w Rzeczpospolitej, mogli marzyć tylko na przykład katolicy w Anglii, którzy takie prawa jak protestanci w Rzeczpospolitej uzyskają w Anglii dopiero w latach dwudziestych XIX wieku. Podobnie było znów w odniesieniu do protestantów, którzy znajdowali się w mniejszości religijnej we Francji, Znacznie gorsze było ich położenie w tamtym kraju niż w Rzeczpospolitej. Bez porównania gorsze w większości krajów niemieckich połowy wieku XVIII. Ten niby brak tolerancji, o który posądzała Polskę Katarzyna, to był pretekst, Pretekst, w który uwierzył sam król Staś, kiedy został przez nią powołany na tron Polski. No a to skojarzenie, które narzucano w ramach oszczerczej kampanii wobec Rzeczpospolitej, skojarzenie katolicyzm, ciemnogród, Polska zasługuje na rozbiory z tego powodu, warto skonfrontować z przywołaną przez panią kwestią tak tzw. czarownic na stosie. To skojarzenie, które przylgnęło jakoś do Polski tak głęboko, że dzisiaj nawet w publicystyce wraca, współczesnej publicystyce w Polsce, warto skonfrontować z faktami. Ostatni proces o czary miał miejsce w Krakowie, Poznaniu i we Lwowie w latach 1757 8 Natomiast w krajach niemieckich ostatnią czarownicę w cudzysłowie oczywiście spalono na stosie w 1775 roku, czyli 20 lat później i doszło nawet do takiego tragikomicznego, powiedziałbym, nieporozumienia, jak pewien poseł lewicy chciał obchodzić uroczyście święto krytykujące polską ciemnotę i nietolerancję w rządzonym przez siebie Słupsku jako włodarz tego miasta chciał przypomnieć właśnie dokonaną tam egzekucję na czarownicy. No niestety Biedak pomylił się, bo Słupsk wtedy należał do Prus i nie miała ta decyzja nic wspólnego z polskością ani z władzami polskimi. Niemniej taki właśnie obraz trwał i on obciążał niewątpliwie bardzo funkcjonowanie Rzeczpospolitej w Europie połowy wieku XVIII. To był też moment, kiedy Polska stawała się oficjalnie rosyjskim protektoratem, a Katarzyna a druga gwarantką tego, co działo się w Polsce. Wspomniał pan o wywiezieniu biskupa Załuskiego. To był dramatyczny dla szlachty fakt, no i oczywiście żądania Katarzyny, aby przywrócić prawo zasiadania w Sejmie i Senacie prawosławnym i protestantom, doszło do podpisania Traktatu Wiecznej Przyjaźni z Cesarzową Wszechrosji i moment tylko dzielił od, od zawiązania Konfederacji Barskiej, czyli sprzeciwu wobec takiej polityki. To był czas rzeczywiście pohańbienia polskiej suwerenności, wyjątkowo otwartego, bo król Stanisław August, który oczywiście dostał się na tron Polski przez łóżko Katarzyny, nie może być traktowany tak jednoznacznie i wyłącznie przez pryzmat tej mało pochlebnej drogi do najwyższego zaszczytu, bo przecież zaraz po tym, kiedy zasiadł na tronie polskim, podjął ambitny program reform wzmacniających państwo polskie, bo niewątpliwie Rzeczpospolita reform wymagała, jak o tym już mówiliśmy, ale te reformy zostały właśnie brutalnie niemal od razu zastopowane przez Katarzynę, jego byłą kochankę, która nie chciała żadnego umocnienia Polski i właśnie, żeby poniżyć Rzeczpospolitą, a jednocześnie skłócić króla z dużą częścią magnaterii, dodatkowo jeszcze skłócić, bo opozycja antykrólewska była zawsze silna w Rzeczpospolitej, narzuciła taki właśnie sposób działania, w którym zażądała od króla zaakceptowania pseudo ustawy nadającej prawa polityczne prawosławnym i protestantom, w taki sposób, ażeby zakwestionować przywiązanie no jednak większości elit polskich, elit szlacheckich w ogóle, czy obywateli szlacheckich do katolicyzmu, jako religii wyznawanej już od pokoleń. I sposób przeprowadzenia tej akcji przez Sejm był tak cyniczny, że aż warto pokazać stopień tego cynizmu. Ambasador Katarzyny, Mikołaj Repnin, wymusił na królu zgodę na nominację na prymasa człowieka najpodlejszego chyba w całej Rzeczpospolitej. Był nim Gabriel Podowski, ksiądz, który odprawił w całym swoim życiu, w tym jako prymas, podobno jedną tylko mszę. Najczęściej pokazywał się, jeżeli już w ogóle musiał na jakichś uroczystościach kościelnych, to w towarzystwie swojej kochanki, tłustej, pomorskiej mieszczki. Był człowiekiem no, ostentacyjnie powiedziałbym niewierzącym i realizującym najbardziej cyniczną politykę, jaką podyktował mu tylko ambasador rosyjski. No więc na prymasa największy łajdak w Rzeczpospolitej, w dodatku ostentacyjnie niewierzący. Ten prymas miał zatwierdzić to antykatolickie ustawodawstwo, a ponieważ wiadomo było, że w Sejmie nie zdobędzie się większości na tego rodzaju Postępowanie Repnin, czyli ambasador rosyjski, dokonał rzeczy niebywałej w Sejmie, a mianowicie powiedział, że Sejm może się rozejść, tylko wybrani przez niego posłowie, grupka, która będzie mu posłuszna, będą zastępowali Sejm jako tak zwana delegacja, która uchwali to, co ambasador podyktuje, a potem po pracy owej delegacji zwoła się ponownie Sejm, który już będzie mógł tylko i wyłącznie zatwierdzić to, co postanowią wybrani przez repnina agenci. No to była sytuacja Rzeczpospolitej uwieńczona owym niesławnym aktem o sojuszu, a de facto o podporządkowaniu. Rzeczpospolitej Rosji z lutego 1768 roku. Odpowiedź Konfederacji Barskiej, która przyszła dosłownie chwilę potem, tak jak pani redaktor powiedziała, oznacza już wejście w długi polski wiek XIX. Tak, Konfederacja trwała 4 lata i zakończyła się pierwszym rozbiorem Polski.